moja historia zaczyna się jakby w ten sposób, że ja też z, z, służyłem jako ministrant jako lektor w Kościele Katolickim i to w sumie tak przez nawet dłuższy okres, w sumie do jakiegoś około 18 roku życia, dopóki nie wyjechałem na studia. No, czyli wiadomo, no, czytałem Słowo Boże, znaczy, czytałem te czytania, tak, pierwsze, drugie, z, y, no i byłem taką prawą ręką, można powiedzieć, księdza. E, w, no moja rodzina no, była też katolicka, tak no, regularnie gdzieś tam chodzili do kościoła, więc no, tacy powiedzmy bardziej gorliwi katolicy może niż przeciętni. Tak? No i właśnie, no i wyjechałem na studia i no, na tych studiach na drugim roku mm, y, no, zakosztowałem marihuany, no a że gdzieś to mi się spodobało, y, wiadomo, jakaś tam chwilowa euforia i tak dalej, no to po prostu poszedłem w to dalej no i niestety ta częstotliwość zażywania tego środka no, zwiększała się, czyli po prostu coraz częściej po to sięgałem, gdzieś z czasem no, doszedłem do takiego pułapu, że to już po prostu no, stało się nałogiem, stało się to taką codziennością. No nie będę ukrywał, że może uważałem się trochę za człowieka, który może trochę bardziej siebie ceni ale to brzmi dzisiaj absurdalnie, jakby z pozycji dzisiaj osoby, która zna Słowo Boże, ponieważ uważałem, że jakby, sta że starałem się szanować kobiety, no ale no te przygody, no, kończyły się czasami, no w, wiadomo, w sposób taki, że po prostu dochodziło do, do współżycia. E, takie trochę... Mm, można powiedzieć, że w takie jakby po piątym semestrze wziąłem dziekankę, chociaż tak naprawdę nie chciałem już gdzieś kontynuować tych studiów, gdzieś chciałem poszukać jakiejś innej drogi, gdzieś tam myślałem trochę może o jakimś swoim biznesie i wziąłem tą dziekankę. Trochę popracowałem jeszcze w Szczecinie, potem wróciłem z powrotem do rodziców. I w niedługim czasie poznałem kobietę po rozwodzie z córką, która wtedy miała 8 lat. No i cóż, no, ze strony rodziców no, reakcja była taka no, bardzo negatywna na to wszystko, no, bo przecież rzuciłem studia i tak jak byłem ich wielką nadzieją, tak byłem ich wielkim jakimś utożsamianiem porażki, a teraz jeszcze związałem się z kobietą, która była po rozwodzie, no to tragedia. No i ponieważ czułem po prostu, czułem czułem niechęć, czułem po prostu złość moich rodziców i taki brak no, przychylności, po prostu wyprowadziłem się do tej kobiety i dosyć szybko, może to było z mojej strony w jakiś sposób naiwne, zapewne, no ale po prostu zdecydowaliśmy się na, na dziecko i no i tak wyszło I, i urodziła mi syna Gracjana ale ponieważ życie to było oparte nie na skalę tylko na piasku no to skończyło się tym, że jak to się czasami kończy właśnie w życiu ludzi niewierzących, którzy nie mają na czym się osadzić. Po prostu wymiana tych kłótni, tych różnych epitetów i tak dalej, to już wszystko tak zaewoluowało, że, że trudno było już z tego po prostu się wycofać, to już po prostu poszło za daleko i zamieszkaliśmy osobno. I doszło do tego, że po prostu ja chwilowo przejąłem opiekę nad synem. Nie chcę mówić w sumie na nią źle, ale no jakieś przejawy może takiej nieodpowiedzialności no, były, no bo to jest fakt po prostu. Sytuacja skończyła się w ten sposób, że ja zamieszkałem u, u rodziców, więc wróciłem do nich z powrotem. Ponieważ no, tam po prostu byłem bardziej bezpieczny, że tak powiem, z, z, z małym dzieckiem. Więc tam po prostu zamieszkałem. E, kiedy nie do końca to było takie wyjaśnione, ja modliłem się mm, ze łzami o to, żeby chociaż na tamten moment w ogóle daleko byłem od Boga. To modliłem się do Boga o to, aby aby aby tylko mojemu dziecku nic się nie stało. Żeby tylko on, żeby ta sprawa tak się zakończyła, żeby po prostu on na tym nie poniósł szkody. Żeby on na tym nie stracił. I wiecie, jakieś dwa, trzy miesiące później ona zginęła w wypadku samochodowym. Gdyby żyła, wiem, że moje życie byłoby takim piekłem na ziemi. To dziecko byłoby rozdzierane i tak dalej, więc ja widzę w tym rękę Bożą, że w ten sposób ta, tą sprawę załatwił, że mój syn dzisiaj w żaden sposób nie odczuwa błędów mojej przyszłości i że wszystko jest, wszystko jest bardzo dobrze. Więc... Y Wiecie, był taki moment, kiedy właśnie ja już opiekowałem się synem i wtedy dostałem taki cios ze strony rodziców, bo no nie dziwię się im, no bo stracili do mnie zupełnie zaufanie, więc bali się też o, o mojego syna, więc zarzucili mi, że po prostu nadal zażywam jakby no, te narkotyki tak, czy marihuanę gdzie po prostu wiedziałem, że nie mogę sobie na to pozwolić, ponieważ no, uważałem mimo wszystko opiekę nad synem jako coś, jako najwyższy priorytet i, i po prostu wiedziałem, że nie mogę sobie na to pozwolić, więc, więc widząc też takie ataki, taką, taką, no to było dużo napięcie dla, dla rodziców, więc oni po prostu też tego w jakiś sposób psychicznie już nie wytrzymywali. Trudno było pogodzić pracę, opiekę nad synem i jeszcze po prostu jednak brak wsparcia ze strony rodziców, więc po prostu zdecydowałem się na to, a gdzieś tam to były początki mojej działalności gospodarczej, więc miałem możliwość, więc wyprowadziłem się po prostu na, na swoje mieszkanie. nie W tym momencie nie brałem, kiedy, kiedy opiekowałem się, tak, tak. I rodzice wtedy złożyli, złożyli papiery do sądu o, o przyznanie im opieki nad synem, więc tym bardziej znowu czułem, że po prostu absolutnie nie mogę sobie pozwolić na to, żeby gdzieś popełnić błąd. Więc no, mając na karku policję, opiekę, no, po prostu tego nie robiłem, więc nie zażywałem tego tych nałogów, więc porzuciłem te nałogi oprócz papierosu tylko dlatego, że ktoś po prostu stał mi nad głową, tylko dlatego, że po prostu musiałem, musiałem to zrobić. Natomiast kiedy to wszystko ucichło, wstyd się przyznać, ale no po prostu dalej, dalej tkwiłem w tych nałogach. I trwało to do czwartego roku życia, aż mojego syna, więc bardzo długo. I taki przeomowy moment przyszedł, kiedy... Pewnego razu ja, ja zacząłem coraz częściej myśleć o Bogu i po prostu któregoś razu pojechałem na ryby i no, w oddali zobaczyłem samochód, więc podjechałem, żeby po prostu zapytać, czy coś tam się dzieje na tym oczku wodnym czy nie i, i ten człowiek po prostu zaczął mi zwiastować. I wiecie, ponieważ sam miałem nagromadzonych dużo tych takich, nie miałem jakby. Byłem tak naprawdę sam zdany tylko na siebie przez długi czas, nie miałem żadnego wsparcia, więc miałem taki duży ciężar na sobie, więc zaufałem mu, zobaczyłem w tym wszystkim Boga, wyżaliłem mu się, siedziałem na tym pniu, mimo że pojechałem na, na, na te ryby, też mając w plecaku dwa jointy, czyli marihuana. Skończyło się tak, że siedziałem na pniu i ryczałem po prostu jak bubr. I to był ten moment, kiedy jakby spotkania z Bogiem. I dzisiaj, dzisiaj wiem, że po prostu tego człowieka, którego Pan Bóg postawił, to był naprawdę człowiek taki chyba najbardziej odpowiedni na mnie, bo ja też wcale nie byłem łatwy. I jakby proces później mojego nawracania też nie wyglądał tak, że ja od razu... Od razu poszedłem do zboru, wszystko było fajnie pięknie, tylko chodziłem tak na zmianę, trochę do katolickiego, trochę tam. Natomiast w tym czasie, no co, zacząłem już czytać Biblię, zacząłem docierać do tych wersetów, aby no nie, być, nie być niewolnikiem, żeby też te wersety się, no nie upijajcie się i tak dalej. Te wszystkie wersety, które też mówią o tych nałogach, o zniewoleniach, to po prostu zaczęło... No, do mnie przemawiać, więc udało tak jak wiele razy już próbowałem wcześniej rzucić te papierosy czy, czy marihuanę. Tak dopiero ten moment przyszedł, kiedy Pan Bóg zaczął oczyszczać mnie z, z tych rzeczy, i udało się po prostu to jakby z dnia na dzień porzucić. Nie? Do tego zboru, do, do którego chodził ten, ten brat. Trudno jest mi na dzień dzisiejszy ocenić, ponieważ nie mamy kontaktu, gdzieś tam nasze drogi się yy, rozeszły. Natomiast w tamtym zborze nie, jakby nie poczułem się do końca taki zaopiekowany, więc, yy, więc miałem już takie myśli, żeby po prostu wrócić do kościoła katolickiego. Pojechałem też na jakieś tam msze ale po prostu widziałem, że to wszystko, co się dzieje w kościele katolickim, to jest jeszcze większy po prostu absurd niż to, że trochę nie było mi w tamtym zborze, że w jakiś sposób no, czułem trochę takiego może brak zainteresowania, czy brak jedności z tymi ludźmi. I praktycznie takim rzutem na taśmę poznałem taką siostrę, która zaprosiła mnie do zboru właśnie w Mieszkowicach i przy, przy zetknięciu z tymi ludźmi dopiero tak naprawdę zobaczyłem, czym jest to, o czym czytałem, czyli czym jest ta miłość tak naprawdę pomiędzy, pomiędzy ludźmi wierzącymi. Jak po prostu, jaka miłość, jakie właśnie takie, jaka bezinteresowność, taka po prostu ze strony ludzi prawdziwie takich wierzących, oddanych Bogu, jak to działa, jak to, jak to potrafi i, I tak samo no w stosunku do mnie i tak samo po prostu między nimi. Jak po prostu zobaczyłem to, jak się zetknąłem z tą miłością, która po prostu biła, to to mnie mocno przekonało i, i do, dzisiaj, do dzisiaj w tym zborze pozostałem. Niedługo po tym właśnie wziąłem chrzest. Yy. Ale wiecie, wszystko, wszystko było ok. Jakby gdzieś tam powoli wzrastałem w tej wieży, i tak dalej, ale no mimo, mimo wszystko byłem samotny. I, I to mi też gdzieś tam doskwierało, i przez to też gdzieś podupadałem w grzechu, który, którego prawdopodobnie też się domyślacie. Coraz lepiej zaczynałem sobie z nim radzić, ale no jednak upadałem. I po prostu, i też to był już taki moment, że że już trochę miałem dość, że, że jednak te cztery lata, gdzie po prostu sam, sam wychowywałem syna, po prostu musiałem to wszystko jednak poukładać pod niego i praktycznie naprawdę zaczęła mi, mi to po prostu doskwierać samotność, a gdzieś tam powiedzmy, że były jakieś możliwości do tego, żeby poznawać znowu kobiety ze świata, powiedzmy, że one gdzieś tam próbowały jakieś kontaktu, ale no po prostu konsekwentnie odrzucałem jakby takie rzeczy i Licząc na to, że Pan Bóg da mi tą żonę w końcu. I był właśnie taki moment, kiedy naprawdę już miałem dość i, i po prostu pojechałem na, w takie miejsce i po prostu. No tak gorliwie zawołałem do Boga o to, żeby dał mi żonę, po prostu. Niedługo po tym, chociaż już w tym zboże ta, ta kobieta, ta siostra i żona była, no to nie miałem z nią jeszcze takiej relacji żadnej. Praktycznie ale właśnie właśnie po jakimś, po prostu jakoś później doszło do tego, że zaczęliśmy, że się umówiliśmy, no spotkaliśmy się i poszło to jakby w tym kierunku. No ciekawe jest też to, że to właściwie taka, no że to praktycznie jedna, jedyna jakby opcja, jedyna możliwość, jaka była właściwie w tym zborze, a po prostu tak jak gdzieś poznałem trochę kobiet w swoim życiu, tak ta jest... Po prostu dla mnie, nie? Ta jest po prostu idealna. No i tak, no i dzisiaj co? Dzisiaj mamy jeszcze dwójkę, więc razem mamy trójkę dzieci. Nie wiem, czy brat Krzysztof nie chciał się przyznać, ale to jest mój teść właśnie. Także w ten sposób Pan Bóg uwolnił mnie, tak? Uwolnił mnie od, od narkotyków, od nałogów, od papierosów, od braku poczucia bezpieczeństwa, od braku poczucia spokoju. Znalazł mi żonę. To jest moje świadectwo. Chwała Bogu.